Policjakie. Minęła piętnasta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności 1. Maria Furdyna i Andrzej Kocjan. W Gdańsku pierwszy międzyrządowy szczyt polsko-francuski. Najważniejsze tematy to bezpieczeństwo i współpraca militarna. Czy to skażenie wody było przyczyną zatrucia trojga dzieci z gminy Magnusze? W wodociągu wykryto bakterie E. coli. Do szpitala trafiło troje dzieci z wymiotami, biegunką, gorączką. Dobra wiadomość dla kierowców. Jutro paliwa jeszcze tańsze. Minister energii ogłosił nowe stawki. Pierwszy polsko-francuski szczyt międzyrządowy na półmetku. W Gdańsku powinny kończyć się rozmowy delegacji obu państw. Wcześniej odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska i prezydenta Emmanuel'a Macrona. Najważniejsze dziś są kwestie obronności i zbrojenia, ale nie tylko. Na miejscu jest Agata Król, z którą się łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakich rezultatów możemy się spodziewać? No to ważne strategiczne spotkanie słyszeliśmy tuż przed rozpoczęciem szczytu. Jego waga jest duża, bo też w skład obu delegacji państwowych wchodzą ministrowie odpowiedzialni za obronę, sprawy międzynarodowe, energetykę i kulturę. Zapowiadane jest między innymi podpisanie porozumień w dziedzinie technologii satelitarnych i łączności wojskowej, ale mówi się też o umowach o partnerstwie wojskowym i uszczegółowieniu współpracy strategicznej m.in. w zakresie odstraszania nuklearnego. Miesiąc temu prezydent Francji zdradził swoje plany powiększenia parasola nuklearnego o państwa europejskie i wówczas wśród państw mają Znaleźć się w jego zasięgu znalazła się również Polska, a nasz kraj jest zainteresowany udziałem w takim projekcie. Rozmowy premiera Donalda Tuska i prezydenta Emmanuel'a Macrona oraz delegacji krajowych w Domu Pchagena zakończyły się. Politycy idą właśnie ulicą Długą do dworu Artusa. Tam odbędzie się sesja plenarna, a po tych wydarzeniach zaplanowane jest spotkanie z dziennikarzami i wówczas poznamy więcej szczegółów. Z Gdańska Agata Król dziękujemy za relację. Troje dzieci z gminy Magnuszew z wymiotami, biegunką i gorączką trakwiło w weekend do szpitala w Kozienicach na Mazowszu. W gminnym wodociągu wykryto bakterie E. coli. Dzieci są w stabilnym stanie. Na razie nie wiadomo, czy przyczyną dolegliwości mogła być skażona woda. A komunikat w tej sprawie pojawił się na stronie Urzędu Miasta w Magnuszewie przed wczoraj wieczorem. Radny Andrzej Romanowski twierdzi, twierdzi, że niepokojące informacje na temat wody mieszkańcy zgłaszali od kilku dni. Dlatego wystąpiłem o udostępnienie pełnych informacji w tej sprawie, aby dokładnie wyjaśnić przebieg zdarzeń. Mieszkańcy mają prawo do rzetelnej i natychmiastowej informacji Dyrektorka kozienickiego sanepidu Krystyna Wilkowska odpiera zarzuty. Pobraliśmy wodę w czwartek. Wyniki wstępne przyszła do nas w sobotę. No Z informacji wynikało, że jest nieakceptowalny zapach w wodzie i bakterie z grupy Koli. Czyli już wiedział urząd, wiedział burmistrz w sobotę. Miał burmistrz poinformować mieszkańców o tej sytuacji. Wodę w Magnuszewie można pić wyłącznie po przygotowaniu.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 Rozpoczęto prace poszukiwawcze ofiar Rzezi Wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. W bezimiennych mogiłach spoczywać tam może ponad 300 Polaków zamordowanych przez oddziały ukraińskiej powstańczej armii. Prace potrwają do 1 maja. Instytut Pamięci Narodowej przekazał, że badania na terenie dawnych miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Ukrainie prowadzi interdyscyplinarny zespół IPN, ale też biegły medycyny sądowej z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Głównym celem poszukiwań jest lokalizacja miejsc pochówku szczątków ponad 350 Polaków ofiar zbrodni dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów w sierpniu 1943 roku. Jak napisano w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej prowadzono już poszukiwania w 1992 i w 2015 roku. Wówczas udało się odnaleźć szczątki 674 Polaków. Paweł Buszko, Polskie Radio.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 Krwiodawcą może zostać osoba zdrowa w wieku od 18 do 65 lat, która waży co najmniej 50 kg. I na koniec sport. Gilles Servara został nowym trenerem Huberta Hurkacza, potwierdził zespół polskiego tenisisty. Francuz to były trener m.in. Rosjanina Daniła Miedwiediewa, który pod jego skrzydłami osiągał największe sukcesy. Wygrał 12 tytułów, w tym wielkoszlemowej US Open. Konsultatem w sztabie Hurkacza niezmiennie pozostaje były amerykański tenisista Ivan Lendl.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 Chmury i deszcz na południu kraju, czym dalej na północ, tym więcej słońca. Na termometrach od 8 stopni w Rzeszowie, 12 w centrum, do 14 w okolicach Szczecina, chłodniej na Podhalu, w Zakopanem tylko 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie w Warszawie wynosi 1001 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości CERE. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. W zlewniach Liswarty i Górnej Warte od Poraja utrzymuje się susza hydrologiczna.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 Historia lubi się powtarzać, a ta historia dotycząca Madonny wraca do nas właściwie przy okazji każdego wyda nowego wydawnictwa artystki. W ubiegłym tygodniu Madonna zapowiedziała, że będzie nowa płyta. Ta płyta ukaże się 3 lipca i będzie nawiązaniem do krążka, który ukazał się 20 21. Lat, 21 lat temu. Będzie tanecznie, będzie to triumfalny powrót na parkiet. Już wtedy ta informacja zelektryzowała media, a potem odbyła się, był się festiwal... Kołczella. W Stanach Zjednoczonych, bardzo popularny. I, i bardzo y, prom dla prominentnych uczestników. Y, bardzo drogi festiwal in influencerów, na którym pojawiają się gwiazdy. Pojawiła się także Sabrina Carpenter, która przygotowała fantastyczne, wizualne widowisko. Trochę to wyglądało jak fragment filmu, trochę jak opowieść o Hollywood. I w pewnym momencie tej opowieści Sabriny Carpenter wchodzi ona i wszyscy milkną, a potem krzyczą oto Madonna. Madonna wykonała utwór Like a Prayer razem z Sabriną Carpenter, tak naprawdę pokazując kto jest królową popu. Bo jeśli jest się w branży od 44 lat, i jeśli zapowiada się płytę i ta płyta budzi takie emocje, no to kto rządzi w popie? Nie miałem nigdy wątpliwości co do tego, kto rządzi. Zawsze broniłem, więc to mogę się tylko cieszyć, że nowa płyta nadchodzi i że popowa, królowa matka w dobrej formie, na kołczeli, że młodzież ją docenia. I mam nadzieję, że to będzie dobra, taneczna płyta, która będzie nam grała w wakacje. Pierwszy numer już jest. I tutaj się trochę z Ulą podzieliliśmy, bo Ula jeden, ja zero, ale to tylko pierwszy. Czekamy na oficjony. Tam my często różnimy tak pięknie w muzyce. o to chodzi. Na pewno o Ciek tym powiemy. Tak, ciekawa jestem, czy... Czy Paulina tam, mm -hmm, czy, czy, słucha, czy tak? słucha, czy Madonna w no. ogóle Zapytamy no. zaraz. No. Folder ulubione. No i jesteśmy w kropce. Czasami pojawiają się tacy goście w naszym studiu, mm -hmm. którzy jak przychodzą, to my od razu... Prężymy plecy, prostujemy sylwetki o, wiem, o i staramy się mówić, mówić poprawnie. A ona za każdym razem jak przychodzi mówi, no weźcie, nie wygłupiajcie się, jesteśmy tylko ludźmi. I za to kochamy ją najbardziej. Tak. Kochamy ją jeszcze za to, że, że chyba śpiewa. ma podobną skłonność, co my, do lat 80 -tych. Ale o tym to się przekonamy za chwilę. Paulina Mikuła, dzień, dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Mam duży problem z akcentowaniem muzeum. Pozdrawiam panią Bożonę Targosz, z którą ćwiczę. Yy, muzeum. Muzeum? Ja, nie, ja akcentowałem muzeum. Nie dobrze. No, widzisz. Muzeum, liceum. liceum. <grym> no, znaczy Często, no, właśnie, właśnie. Często poprawiasz znajomych i bliskich? W ogóle. Tak dobrze mówią? Yy, tak, yy, ale też no, mamy na przykład nie będę poprawiać. Moja mama lubi mówić w każdym bądź razie. I Moja też. I to jest mama. Mamy się nie poprawia. Dlatego u mnie w domu mówi się w każdym bądź razie. Moja mama pozwoliła mi, żeby ją poprawiać. Potwierdzi, to że... jest wyjątek. Tak. Jeżeli dostajemy pozwolenie, no to kulturalnie można. Ale gdy nikt nas nie prosi, to lepiej nie. No tak, szczególnie mama. Szczególnie mama. Paulino, twoja relacja z Madonną, od tego zaczniemy, bo dziś spotkaliśmy się nie tylko po to, żeby porozmawiać o pięknej polszczyźnie, to też jest ważne, bardzo ważne, ale żeby pogadać o muzyce, bo nowy singiel już jest, za chwilę go posłuchamy, no ale ta Madonna, skoro ona rozpoczęła to spotkanie, to co ty o niej myślisz? Miała na ciebie wpływ? Show, Jeśli radio. mam być szczera, tylko szczera. Szanuję, to jest też dla mnie królowa. Um, starsze piosenki chyba bardziej do mnie e, trafiały niż te na przykład z lat 2000, mhm. e, ale doceniam to, że ciągle działa, e, że nie ma żadnych kompleksów. E, myślę, że Madonna nigdy nie powiedziała sobie: Jestem na to za stara. E, tak, i, i dlatego jest dla mnie wzorem i kocham Madonnę. To jest taka artystka, z której chciałabyś brać przykład. Nie mówię koniecznie o brzmieniach, ale na przykład o takiej odwadze od, scenicznej, pewności siebie? No przyda mi się, bo troszeczkę mi jej brakuje tej odwagi w ogóle w tej branży muzycznej. Cały czas czuję się jako ktoś raczkujący, kto jeszcze musi wiele rzeczy udowodnić, i wydaje mi się, że potrzebuje więcej pary. A to jest tak, że porównujesz się z innymi cały czas? żeby Z czego to wynika? Nie, to chyba wynika z tego, że wywodzę się ze środowiska influencerskiego, youtubeowego. Wysokie wymagania? E, I nie, je, nie jestem taką artystką, artystką, tylko jestem ta internetowa. Ty jesteś dziewczyna a. z internetu. Ja jestem dziewczyna z internetu. A dziewczyny z internetu nie potrafią śpiewać. Tak, tak się w... czasami mówi, no. Poza tym y, ostatnio y, dzisiaj rozmawiałam z panem, który napisał, żebym Książki spoko, rolki spoko, ale proszę nie śpiewaj. I zapytałam dlaczego, bo taki mm -hmm. komentarz jest pusty, nie wiem o co chodzi, więc zapytałam dlaczego. No i napisał, że to jest takie nijakie, bez polotu, melancholijne, smutne yy, i pomyślałam, że no ale... To fajnie, że smutne. Niektóre Cześć, piosenki ja. są, no właśnie. Cześć. W książkach będę konkretna, w rolkach będę zabawna, a w piosenkach to wychodzi na wiesz, ten smutek, ta melancholia. I do jednych trafię, do innych nie. I ja tutaj nie zmienię. Więc y, kiedy siadam y, w studiu z moim producentem Tobiaszem Fryzowiczem, którego zawsze będę pozdrawiać, to to samo wychodzi i te dźwięki są właśnie takie i te teksty też same wychodzą. I ja za bardzo nie kombinuję w tych tekstach, tylko wiem, o czym chcę zaśpiewać i i one po prostu takie są. Ale nie jesteś taką zwykłą dziewczyną z internetu, wiesz, jak tej inne influencerki, którą... No właśnie, nie, jest, nie, nie pokazujesz tam szamponu i nie żyjesz głównie tylko tym, tylko niesiesz jakąś treść, dajesz coś ludziom, do czegoś inspirujesz, zwracasz, zwracasz na coś uwagę, więc bez tych kompleksów. Czy mnie nie trzeba przekonywać, bo gdybym o, przepraszam, miała... przepraszam, bo się tutaj, ...tam tego wiesz. nie robiła, ale widzę, co tam ludzie piszą i no zdaję sobie też sprawę z tego, że nie trafię tymi piosenkami do każdego. One nie są takie radiowe, takie wesołe, takie skoczne, tylko raczej na przykład ta piosenka Skała kojarzy mi się z takim taranem, który po prostu jedzie i tak wzzz, wzz, wzz. i myślę, że to nie jest estetyka każdego, ale mm, nie o... Nie, ro nie robię tych piosenek po to, żeby się komuś przypodobać, mm -hmm. e, tylko robię tak, jak czuję i te piosenki są o jakichś moich doświadczeniach. No ich nie zmienię. One jakie są, takie są. Poza tym ta piosenka była wyjątkowo terapeutyczna. E, gdy, kiedy ją pisałam, byłam w rozsypce. Ja się po prostu rozpadłam na kawałki i nie rozumiałam, co się ze mną dzieje i ta piosenka pom pomogła mi się złożyć. Mm, no i też widziałam komentarz pod teledyskiem, że e, te sceny takie dramatyczne są za bardzo dramatyczne, za bardzo teatralne, a ja pomyślałam to prawda, o, ale tak, tak właśnie wtedy być. wyglądało moje życie. Hmm. Więc właśnie w tych scenach się. oddałam tę te, te, te rozpacz. To jest e, premiera w Radiowej jedynce. utwór Skała. Dla mnie nawiązuje on do stylistyki lat 80. -tych. Mam nawet taką artystkę, której e, dokonania przypomina, przypomina mi e, ten utwór. E, I to są tylko dobre skojarzenia. A jakie? Ja? O tym za chwilę. Paulina Mikuła jest dziś w audycji Folder Ulubione. I to jest właśnie jej nowa piosenka. Proszę posłuchać. Gdy Cię dotykałam, czułam tylko chód. Dla mnie był... mi Skała, rozbijaliśmy się tutaj w studiu. Mam nadzieję, że nie zabrzmi to y, źle, ale ten utwór przypomina mi wczesne dokonania Izabeli Trojanowskiej, przypomina mi lata osiemdziesiąte i nawet jeszcze gdzieś powiedziałabym, że jest hotel moich snów y, kombi? Mhm. Przytul mnie? No, może tak, to, są, to, są, to są te tropy. Mm. Super, bardzo się cieszę, bardzo mi miło. Tak miało być? Nie, nie, tak jak <laughs> mówię, to wychodzi samo. My się za bardzo nie inspirujemy, nie, nie mówię, zrób podobną Tobiasz piosenkę, tylko nakręcamy się. Ja mówię, jak się tutaj, tutaj zaczęło się wszystko od refrenu. Ja najpierw miałam, dla mnie jesteś jak ta skała i od razu Tobiasz na to spojrzał i powiedział, dla mnie... Jest i potem poszły już zwrotki yy, i oboje, gdy Tobiasz to zaśpiewała, a potem ja to dośpiewałam, to mówię, Boże, ten refren, Ach, aż mieliśmy takie ciarki oboje. <grywy> to jest chyba najlepszy dowód na to, że z Tobiaszem bardzo dobrze układać się współpraca z Tobiaszem, który yy, sam także nagrywa utwory pod pseudonimem Franklin. Tak, zgadza się i niedawno też miał premierę y, swojej nowej piosenki Powiem, nie powiem. Y, bardzo nam się dobrze układa współpraca. Cieszę się, y, że ją zaproponowałam. Y, cieszę się, że Tobiasz ciągle znajduje dla mnie czasy i y, no, mamy podobne, podobną wrażliwość być może i, i być może nawet gust. Y, y, lubimy te niskie dźwięki, y, które, masują... które masują mózg, mhm, to ale jest... też powodują, że szyby trzęsą się na przykład w samochodzie. Uwielbiam ten efekt. To jest... Hmm. Lusterko, ten... to Lusterko też ładnie drży, jak się słowa głośno. Tam, ładnie, to, chociaż, no. chociaż nie wiem, tak teraz powiedziałam, że gust Tobiasz może powie absolutnie nie, ja robię to, co chcesz, <laughs> chcesz, ale wydaje mi się, że oboje jesteśmy zadowoleni z tego, co nam wychodzi. Czy kariera czy kariera muzyczna, umówmy się, droga muzyczna, o tak to nazwę... E, toczy się równolegle do twoich działań w sieci, prężnie działasz i w internecie, i na TikToku, i na Instagramie, i kanał, mówiąc inaczej. Która ta część, znaczy inaczej, czy w którejś z tych części realizujesz się najbardziej, czy po prostu musisz robić wszystkie te rzeczy, które robisz, żeby być kompletną Pauliną? To jest ciekawe pytanie. Wszystko sprawia mi frajdę. To nie jest tak, że do czegoś się zmuszam. Mm. Tworzenie muzyki powoduje, że wchodzę na jakiś inny poziom odczuwania rzeczywistości i odczuwania w ogóle świata. I, i niekiedy wychodzę jak w transie, jak w jakimś amoku i tego mi nie dają rolki, i tego mi nie daje pisanie o języku, książek o języku, ale to nie jest tak, że... Wolę tworzenie muzyki, a z całej reszty chcę zrezygnować. Wydaje mi się, że to są dwa tory oddzielne, które mogą biec równolegle i pokazuje, że właśnie to nie jest tak, że trzeba wybrać jedną ścieżkę i się jej trzymać. Można próbować różnych rzeczy, można być bigosem, można składać się z wielu barw, wielu kolorów i, i chcę to udowodnić. I to wcale nie jest tak, że jak ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego, tylko właśnie można czerpać radość ze wszystkiego i, i dzielić się tą radością też z innymi zakończenie. Było za długo, był Wiedeń, teraz Skała. Czy zbieramy mm -hmm. piosenki na płytę? Zbieramy. Yy, zbieramy. Już głową jestem przy innym singlu, przy nowym singlu i też będzie ciężki. Będzie to taki hymn Millenialsa. Tam będzie goryczy takiej. Yy, yy, yy, yy. No mam nadzieję, że się Państwu, um, aż się zaplułam z wrażeniem, mam <laughs> nadzieję, że się Państwu spodoba i słuchaczom, i Państwu tutaj w studiu. Um, więc są plany, tak. Jak najbardziej chcę stworzyć album. E, takie było moje marzenie. Zamierzam je zrealizować i, i mogę umrzeć. Życzymy Ci osiągnięcia. No nie, no bez przesady. Po jeszcze, pierwszym no. albumie musi być drugi i trzeci. Trzymamy kciuki, żeby wszystko poszło najlepiej jak to tylko możliwe. Oczywiście zapraszamy do Radiowej Jedynki. Zawsze jesteś mile widziana i zawsze jesteś mile słyszana. W związku z tym, y, jesteśmy umówieni na kolejny raz. Dziękuję. Paulina, Mikuła. Paulina Mikuła. Dziękujemy. I ten głos. No tak. Dziękuję. I tak ładnie mówi. I, tak mm. I, I w ogóle miła jest. Zauważyłaś miła. kulturalna. To, bo to miła dziewczyna była. Naprawdę. Tak. Mhm. Super. No. I ładnie śpiewa. Mhm. Tak, to prawda. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone.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 no matter what you say, you'll find it happens all the time, love will never do what you want to do, why can't this crazy love be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 Tom Jones' It's Not Unusual to tytuł piosenki jest godzina 15.30, a skoro to program Pierwszy Polskiego Radia, to czas na skrót aktualności. Przedstawi je Andrzej Kocjan. Pożar w szpitalu we Wschowie w Lubuskiem. 35 osób trzeba było ewakuować na inne oddziały, a dwie osoby spośród personelu podtruły się dymem. Sytuacja jeszcze nie jest opanowana, natomiast ogień jest pod kontrolą. Relacjonuje rzecznik prasowy lubuskich strażaków Arkadiusz Kaniak. Tłumy mieszkańców i turystów witały w Gdańsku Emmanuela Macrona, gdzie zorganizowano Międzyrządowy Szczyt Polsko-Francuski z udziałem prezydenta Francji. Specjalnie na tę okazję uczyliśmy się hymnu francuskiego, mówiła nauczycielka jednej ze szkół w Gdyni, biorąca udział w powitaniu polityka. Diesel poniżej 7 zł, benzyna 95 za maksymalnie 6. Znamy maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały jutro. Stawki ogłosił minister energii. Klęska urodzaju na rynku ziemniaka. Nadwyżka w skali kraju to około miliona ton. Producenci domagają się pomocy resortu rolnictwa, szukają zbytu, a wielu grozi bankructwo. Przydałoby się na pewno rolnikom rekompensata za te poniesione koszty, bo ziemniaka, mało, kto wie, to jest bardzo kosztowny, pracochłonny system. Mówi rolnik z warmińsko-mazurskiego Łukasz Pergo. Do końca kwietnia trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Wezwanych, którzy się na nią nie stawiają przed komisję, doprowadzają policjanci. Wojsko podkreśla że wezwanie nie jest jednoznaczne z poborem do wojska. Chodzi tylko o określenie przydatności danej osoby do służby wojskowej. Pełne wydanie aktualności o 16.00. Witapaks, poszłabym za tobą, a my pójdziemy teraz za Karoliną Fortuną i Szymonem Budzykiem. Dokąd pójdziemy? Pójdziemy do Krakowa, połączymy się z Krakowem, ale tak naprawdę wylądujemy w Nowym Sączu, bo tam właśnie działa Teatr Tej Ziemi, a o tym teatrze i o repertuarze opowiedzą nam właśnie wymienieni przeze, mno, przeze mnie goście. Halo, halo, halo Kraków! Halo, halo! Halo, halo Warszawa, dzień dobry! Jaki <grym> entuzjazm! Piękny. Jaka pogoda w Krakowie dzisiaj? Właśnie tak mało entuzjastyczna, że postanowiliśmy z dużym entuzjazmem. Siebie, tak. Wzięliśmy to na siebie. Bardzo dziękujemy. Powiedzcie, może w nowym Sączu lepsza. A to na pewno w nowym Sączu jest najlepsza zawsze pogoda. E, powiedzcie tak, to prawda, to nam, prawda. moi złoci i nasi drodzy, czym jest teatr, o którym dziś będziemy rozmawiać i czym tak naprawdę różni się od innych scen, które znamy z Polski? Nie ma sceny. Przede no. wszystkim to jest to teatr y, y, bazujący na tradycjach, na duchowości ludowej, y, na pieśniach tradycyjnych, y, na obrzętowości i wspólnocie. Nie ma sceny, ale jest pewna przestrzeń, w której teatr tej ziemi się mieści, prawda? O tak, i to jest przestrzeń, najczęściej przestrzeń natury. E, w naszym przypadku i w przypadku tego pierwszego roczku Teatru Tej Ziemi jest to przepiękna przestrzeń z kansenu w Nowym Sączu, parku etnograficznego w Nowym Sączu. E, tak, gramy przy świetle dziennym, więc nie ma też reflektorów i nie ma nagłośnienia, bo uwielbiamy, kiedy głos niesie się naturalnie, tak jak on był słuchany kiedyś, kiedyś i tak jak dziś go możemy też doświadczać bez przekaźników dodatkowych. A co, a co z publicznością? Och, oni są najważniejsi. Ale gdzie, jakby są i czy wszystko za... słyszą i gdzie są? przecież tam jak, jak to wygląda? Są razem z nami, siedzą w kręgu, jak przy ognisku. E, muszą sobie zabrać ze sobą krzesełko bądź kocyk e, piknikowy i buty turystyczne. I wnuczka buty turystyczne i, i, i zaraz. czekaj, cze cze cze czekaj. Czeka, czeka. powoli, powoli. Czy to oznacza, <śla> że wy w trakcie tych spektakli wędrujecie, a może e, te buty? Potrzebne są, żeby włączyć y, gości do widzów. Do, do, do widzów do akcji spektaklu. Jak to jest? Wędrujemy. Wędrujemy. Można tak. powiedzieć, że w pewnym sensie niektóre nasze dziwowiska są e, e, turystyczne e, i prawdopodobnie będziemy się też rozwijać w tej materii. Tak. Ale, żeby mieć wygodę, swobodę e, przebywania w naturze, w przestrzeni otwartej, e, to tak zalecamy buty turystyczne, wygodne. To brzmi jak to, jak jakaś teatralna wycieczka turystyczna, krajoznawcza, wiesz, przemierzająca ciekawe te, te, te tereny. Tak, ale jest spokojnie, proszę się nie martwić, tylko pięć stacji. Zawsze dbamy o to, żeby każdy złapał oddech, napił się wody. Słuchajcie, coraz bardziej zachęcacie, i ale zanim zdecyduje się te buty założyć do dochodzenia po, po górach, buty terenowe, to proszę powiedzcie, co jest w, repertu w, repertu w repertuarze teatru tej ziemi? Jakie to są spektakle, czym są inspirowane i jak bardzo wam jest blisko do miejsca, w którym teatr działa? E Pierwszym naszym dziwowiskiem, które zrobiliśmy jest Janosik yy, Przebudzenie yy, i to jest właśnie taki spektakl wędrowny, wędrujemy sobie za zbójnikiem. Yy, Burza nad Popradem to jest historia yy, osadzona lokalnie, yy, natomiast inspirowana burzą Szekspira. Oraz tradycjami filisackimi, a konkretnie z rejonu piwnicznej Zdroju. A obecnie pracujemy nad e, naszą trzecią premierą. E, będzie to Oryna Czarownica. E, historia bazująca, czy też wychodząca od e, ostatniego procesu e, o czary zakończonego wyrokiem śmierci. Który miał miejsce w Tyliczu. Był bardzo smutny, więc y, to są takie rozstajne drogi jak z piosenki przed chwilą. Jak zamierzacie to przełożyć na je, język sztuki, na język aktorów? Głowimy się nad tym bardzo, gimnastykujemy się, jesteśmy po pierwszym zjeździe prób i tak, jest to rzeczywiście duże wyzwanie, żeby opowiedzieć trudną, bolesną, ciemną historię bądź co bądź niewinnej kobiety, zielarki, ale w taki sposób, żeby ona dziś dawała nową przestrzeń do, do rozmyślania nad tym, czym jest empatia, nad tym, czym jest wspólnota, nad tym, jak ja mogę dziś zareagować na inność, nad tym, jakie ja mam dziś połączenie z naturą i nad tym... Jak przekuć ją w wysoką wibrację. No powiedzcie, co wydarzy się w drugiej połowie czerwca u was? W drugiej połowie czerwca wydarzy się pierwszy festiwal teatru tej ziemi, podczas którego pokażemy wszystkie nasze dziwowiska oraz zaproszonych spektakle zaproszonych gości, rezydencję międzynarodową, oraz liczne koncerty. Dużo, dużo, dużo. Więc naprawdę dobre buty turystyczne. Bo wszystko, wszystko będzie w rytmie natury. Wszystko w rytmie. Chciałem powiedzieć o rytmie natury. Zaczynam się zastanawiać, czy nie macie podpisanej jakieś umowy z firmą obuwniczą w związku Czwar, z tymi buty czwart, czwart, Czwarty raz wracają. Mam, mamy nadzieję, że dobre profity macie z tego chociaż. No dobrze. dobrze się... Można chodzić na boso, ale nie wszyscy lubią. No, tak? no, i nie, no jasno, oczywiście. Poza tym w czerwcu to nie wiadomo jak będzie, bo może być słońce i tego życzymy. Może być może też być trochę trochę deszczu. W związku z czym... Nie, nie, będzie z... słońce. A, no, już no, to, że już, to już z czarownicami. Wiadomo. Tak coś czuję, tak? Tak, tak. Między 18 tak. a właśnie 21 tak. dniem czerwca w Sądeckim Skansenie pierwszy międzynarodowy festiwal Teatru Tej Ziemi yy, właśnie. Zapraszamy już teraz razem z naszymi rozmówcami Karolina Fortuna i Szymon Budzyk. Teatr Tej Ziemi z Nowego Sącza, a przy okazji duet artystyczny i coś ptaki nam ćwierkały, że też życiowy, to prawda? prawda. Ale, ale to prawda. tak tak to tak, się wyłoniła z zakąta prawda, prawda. Nie, no chyba prawda, to siła tak. w tym teatrze jest i w tym. Tak, to duża siła oczywiście. Oczywiście pozdrawiamy wszystkie małżeństwa, które ze sobą współpracują. Nie mają dosyć jeszcze siebie to do was. My nie jesteśmy małżeństwem, a też prawda. trudno bywa czasami. Pięknie Właśnie, wam dziękujemy w tych związkach. Pięknie wam dziękujemy. Od 20 lat. Bardzo dziękujemy. No to my takiego my nie mamy. My mamy rok z okładem. To, to jeszcze motyle są. Potem już nic nie będzie. To jeszcze siebie. motyle. Jeszcze tam motyle <głos> to za siebie powiedziała. <głos> Tym słysześć. bardziej zapraszamy na sądeczyznę porady w butach w, butach w czerwcu. No dobrze, pięknie, bardzo dziękuję. Pięknie dziękujemy. Teatr tej ziemi z Nowego Sącza. Proszę sobie zapisać tę nazwę w trakcie maj majówkowych, czerwcówkowych czy też wakacyjnych wypraw. Proszę tam zajrzeć. Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy Was. A przed nami dziękujemy. Dziękujemy, pozdrawiamy. Najnowszy single Harry'ego Stylesa w jedynce już teraz. They slide in.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 po Kubie Badachów najbliższą sobotę premiera nowej playlisty z nową artystką? Wiem i powiem Ci, że m, jeśli miałabym wybierać, to wolę repertuar tej artystki. Jest mi bliższy, bliższy, bliższy mojemu niż sercu Kuba. niż Kuba, choć oczywiście cenię, cenię oba podmioty artystyczne. W okolicach środy zdradzimy Państwu, kto to będzie. A z nami Michał Strzałkowski. Cześć Michale, dzień dobry. To ja, dobry. ja tylko dzień powiem, dobry. że imię tej artystki kończy się na A. <laughs> no tak, tak, to prawda. Jakbyśmy przedstawili Michała Strzałkowskiego, to też jego imię kończy się w tym wypadku na A. No tak, ale to jak się odmieni. No oczywiście. To, ale to nie, nie powiedział, że będzie łatwo. Słyszałem, <grym> że na Słyszałem, że o ziemniakach też będziesz, będziesz no mógł. No właśnie, ja się nie. bardzo bardzo ucieszyłem. że Skosztowałem tych yy, takich różnych specjałów, które tutaj może pyszne. Dostałem pytania, z czego to. No i co powiedziałeś? No powiedziałem, że mam z marcepanu na, na te jedne, bo były a, na szczęście, proszę... ale nie tylko. A to ziemniaki. A to ziemniaki. I, I ten marcepan też z ziemniaków, mój drogi. I, i co, no mamy, za, mamy za dużo ziemniaków, tak? No tak, bo mamy kryzys ziemniaczany, słuchajcie, bo obrodziło w zeszłym roku jeszcze te ziemniaki nie zostały wszystkie przejedzone z zeszłego roku, a tymczasem już zalewają nasz rynek ziemniaki importowane. I to nie tylko z takich ciepłych krajów, ale też z zachodu Europy. Mamy tych ziemniaków tak dużo, że ceny lecą na łeb naszej jednej no i mogłoby się wydawać, że to dobrze, że ziemniaki robią się tanie, bo mniej za nie płacimy w sklepie. Ale to, czy my za ziemniaka zapłacimy w sklepie tam 50 groszy czy złotówkę mniej, to pewnie jakoś bardzo na nasze portfele nie wpływa. Natomiast strasznie źle wpływa na portfele plantatorów, mm -hmm. którzy po prostu tracą. Tym a to się że... potem może odbić na kolejnych latach, kiedy zapłacimy więcej z tego powodu Tym za bardziej, że hodowla ziemniaki. ziemniaka to jest dość... Yy droga sprawa z tego, co słyszałam. Jak nam poplejtują plantatorzy, to z kolei ziemniaki w kolejnym roku będą bardzo drogie, więc gdzieś tam za to w końcu zapłacimy, więc za tanio to też nigdy nie jest dobrze w rolnictwie. Ale nie tylko o tym. Będzie też o kryptowalutach, no i o protestach w szpitalach powiatowych. My słyszymy się jutro. Ula Kaczyńska, Marcin Wojciechowski, Monika Góral i Miłosz Duda. Dzięki.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 Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 91 między Kowalem a Lubieniem Krajewskim w pobliżu miejscowości Czerniewiczki na 262 km. Skończyła się akcja gaśnicza, policja przywróciła normalny ruch. Druga Krajowa nr 78 między Szczekocinami a Pradłą korek dla jadących w stronę Ligoty Murowanej. Droga krajowa nr 50 odcinek Grujec Mszczonów w pobliżu miejscowości Bikówek na 147 km doszło do kolizji auto osobowego z ciężarówką i samochodem dostawczym. Droga numer 50 na swym 147 km jest trasą zablokowaną. Droga Krajowa nr 32, odcinek Grodzisk Wielkopolski Stęszew w Granowie na 142 kilometrze. Zderzyły się dwa auta osobowe. Obowiązuje tam ruch dla obu kierunków jednym pasem. Krajowa 12 odcinek Kalisz-Jarocin w pobliżu Pleszewa na 369 km Trwa wyciąganie z rowu ciężarówki. Obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Terasa S8 w Warszawie. Spowolniony jest ruch od koła po Marymont dla jadących w stronę Białego Stoku. Krajowa Siódemka. Od wyjazdu z łomianek po most północny. Korek dla wjeżdżających do Warszawy. Droga Ekspresowa S7, odcinek węzeł w Północ, węzeł Mnichów, w pobliżu miejscowości Podchojny na 22 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Warszawy.